Hej, hej, hej! Witajcie wszyscy w kolejnym odcinku Asian Gem News. Jest to odcinek nasz już 17, a dzisiaj przy mikrofonie, w zasadzie to już tradycyjnie, Agusia Zygmunt. Hello, hello! I Michał Emiot Jankowski, czyli ja. Znowuż przygotowaliśmy dla Was najfajniejsze, najciekawsze, najbardziej interesujące, marzące krew w żyłach i w ogóle super newsy. Z krajów azjatyckich, głównie Japonii i Korei. No i mamy nadzieję, że Wam się spodobają. Agusia, czy Ty chcesz dzisiaj zacząć tradycyjnie? Tradycyjnie jak zwykle. E, tak, mogę zacząć. Otóż zacznę od rzeczy nieprzyjemnych. Zakończę śmieszną. Sześć niesików. Pierwszy. Nie wyrzucać psów. Otóż. 74-letnia matka i 32-letnia córka zostały aresztowane za znęcanie się nad zwierzętami. Kobiety włożyły psa, którego miało od 15 lat, koker spaniela, do worka na śmieci i zostawiły w punkcie odbioru śmieci. Około pół godziny później przechodzień usłyszał piski i wezwał policję. Zwierzę zostało przewiezione do schroniska, ale niestety zmarło kilka godzin później. Sprawczynię zlokalizowano dzięki CCTV, tak? czyli kamery przemysłowe. Tak, które w Korei Południowej są praktycznie wszędzie. Przydają się. Starsza z właścicielek twierdzi, iż pies był ostatnio słaby i tracił przytomność. Powiedziała policji, że nie mogła patrzeć jak jej pies umiera, więc mimo, że jeszcze żył, musiała go wyrzucić. Prawo. Przypominamy, że w Polsce jeśli zwierzę jest umierające, można je tudzież umarło zabrać do weterynarza, który tym zwierzęciem się zajmie. Prosimy nie wyrzucać psów, ani innych zwierząt. Co do wyrzucania, mamy też w drugiej historii, od bohatera do zera. We wczesnych godzinach 30 stycznia 26-letnia studentka nazywana A twierdzi, iż słyszała dziwne piski dochodzące z korytarza. Wyszła z mieszkania więc i na podłodze w holu znalazła noworodka. Kobieta wzięła niemowlę do mieszkania, umyła i utuliła, jednocześnie dzwoniąc do siostry i szwagra oraz na policję. Nowonarodzona dziewczynka została zawieziona do szpitala, na szczęście była zdrowa, a jej rodzina powiedzieli policji, iż było im żal porzuconego dziecka, więc tulili dziecko przed wezwaniem służb, aby rozgrzać niemowlę, które wcześniej leżało na zimnym cemencie. Podczas poszukiwania matki dziecka, policja uznała, iż A zachowuje się podejrzanie jednak i zażyczyła sobie badań DNA. W odpowiedzi A przyznała się do bycia matką dziecka. A zeznała, iż bała się, iż jej rodzice dowiedzą się, że urodziła dziecko i nie wierzyła, że uda jej się samej wychować dziewczynkę. Zaplanowała więc oddać dziecko, grając rolę bohaterki, która uratowała porzucone niemowlę. A jednak zdecydowała się na zatrzymanie dziecka? I yy, nie będą jej postawione za żadne zarzuty, ponieważ w prawie koreańskim jest tak, że owszem porzuciła dziecko, ale potem wzięła je z powrotem do mieszkania, w związku z tym nie ma przestępstwa, rodzina najprawdopodobniej nie wiedziała, w związku z tym też, więc po prostu był to przykry wypadek, szkoda dziecka. A czy wiadomo, jak jej rodzina zareagowała już po tym całym incydencie? Czy byli zadowoleni, że, że oni mają wnuczkę, córeczka ma dziewczynkę? Czy też wręcz przeciwnie, potraktowali negatywnie? Mm, rodzina nie wypowiadała się dalej, także z z powodu no, dużego wstydu, że córka postąpiła w ten sposób. Korea, tak samo jak Japonia, są jednak bardziej jeszcze tradycyjnymi krajami i, i dziecko spoza związku małżeńskiego nie jest dobrze widziane. Miejmy tylko nadzieję, że ktoś tą małemu się zaopiekuje, ponieważ no, matka, która w ten sposób się zachowała, stwierdziła, że no dobra, to jednak je zatrzyma. No nie wiem, no może... Może dziecku się uda. Sprawa jest dość przykra, no. wszystkiego najlepszego życzymy maleńkiej. No smutne, ale dziecko jest zdrowe i to, to, to się liczy po najbardziej. Teraz z innych spraw karnych. Joy Sun Seal, czyli pani zamieszana w ten wielki skandal, o którym trąbimy już od jakiegoś czasu, łapówkarski, czyli córka religijnego guru, jednocześnie przyjaciółka byłej pani prezydent, została w końcu skazana na 20 lat odsiadki za łapówkarstwo, przekraczanie uprawnień oraz mieszanie się w sprawy państwowe bez uprawnienia. Mamy nadzieję, że przesiedzi wszystkie tyczy. Ja mam nadzieję, że w Polsce ktoś rzeczywiście weźmie się za naszych kochanych, polityków ze wszystkich stron, żeby nie było już łapowkarstwa, nepotyzmu i wszystkich innych patologii, ale to jest tylko moja utopijna wizja. Tak, e, niestety wizja, jaką roztoczyła pani Choi, dalej kryje się cieniem, między innymi na obecnej olimpiadzie zimowej. Mianowicie, cóż, ponieważ w skandal łapówkarski ów było zamieszanych tyle topowych firm, w związku z tym Grozni, którzy obecnie są teoretycznie partnerami, opiekunami, sponsorami olimpiady, nie mogą promować się tak, jakby chcieli. Czemu? Topowi y, Koreańs koreańsko-południowi y, sponsorzy nie mogą w pełni wykorzystać okazji do promocji, ponieważ w większości właśnie, większość z nich jest w ten bądź inny sposób uwikłana w skandal. Na przykład Samsung Electronics, jedyna południowo-koreańska firma zakontraktowana jako The Olympic Partner Top nie może zmaksymalizować promocji ze względu na sytuację prawną swojego prezesa. Otóż ów prezes dostał najpierw pięcioletni wyrok, który został zredukowany do 30 miesięcy w zawieszeniu na 4 lata, ale prokuratora teraz wystąpiła do sądu apelacyjnego. W związku z tym są niejasne, niejasna jest sytuacja został skazany za zapłacenie łapówki Choice On Seal w kwocie ponad 3, dobrze ponad 3 milionów dolarów. W związku z tym Samsung nie może promować się tak, jakby chciało i dostali dodatkowo po kieszeni, ponieważ na tą promocję wcześniej wydali 200 miliardów dolarów, więc będzie ich to mocno bolało. Zresztą yy, Pan Lee także ofiarował córce Choice Sil Seal yy, konia do trenowania. W związku z tym wszelkiego rodzaju połączenie ze sportem w tym kontekście powoduje, że tak naprawdę żadna firm nie może wykorzystać potencjału promocyjnego, jakim jest Olimpiada Zimowa, a korzystają na tym globalne marki, które... No, Dzięki temu zyskują łatwiejszy dostęp właśnie na przykład do czasu telewizyjnego na reklamy w tańszych stawkach niż wcześniej musieliby, gdyby konkurowali z koreańskimi mediami, które muszą uważać. Tak też jednym z nadawców Olimpiady Zimowej jest stacja NBC, która dla Amerykanów jest wyłącznym nadawcą, tak więc wszyscy muszą Oglądać, stacja zapłaciła za emisję około 7,65 miliarda dolarów i jak zwykle mieli czknięcia. Mianowicie NBC musiało teraz opublikować przeprosiny po tym, jak ich olimpijski azjatycki analityk Joshua Cooper Ramo chwalił Japonię za wkład w koreańską historię. Podczas otwarcia Igrzysk Piątek Ramo wspomniał okupację Korei przez Japonię w latach 1915-1945, po czym dodał: Ale każdy Koreańczyk powie Wam, że Japonia jest kulturalnym, technologicznym, gospodarczym wzorem, który był bardzo ważny dla przemian w Korei. No chyba nie bardzo. Tak, tysiące kobiet zmuszanych do prostytucji, pracę, tak naprawdę mieli obozy pracy. Tak, bardzo wdzięcznie. Oczywiście Ramo został zwolniony. NBC bardzo przeprasza. Także z olimpijskich strat. Jak wiadomo, Olimpiada zostały miano rujnujących, gdyż wiele miast, które gościły owe zawody, popadły przez nie w finansową ruinę. Wiele miast musiało wyłożyć więcej pieniędzy, niż zakładał budżet, przez co opinia publiczna w tych miastach nie jest im już zbyt przychylna. Jedną zawsze wskazywaną zaletą jest wzrost dochodów dla lokalnej ekonomii dzięki napływowi widzów, oficjeli i atletów. Z tymi widzami to bym nie przesadzał, bo wszędzie podkreśla się, iż liczba osób, które odwiedzają zawody, jest taka, że na przykładowo na biegi czy na konkurs skoków. Przyszło mniej więcej tyle osób, ile w Europie ogląda treningi przed zawodami, zwykłymi zawodami pucharu świata. Więc no, nie jest to wcale taka duża i oszałamiająca liczba widzów, którzy, którzy nie ukrywajmy, przyjechali do najzimniejszego miejsca na tej szerokości geograficznej. A najciekawsze jest to, że to jest ta sama szerokość geograficzna co Ateny. W związku z tym, różnice są kolosalne jeśli chodzi o pogodę. Jest zimno jest nieprzyjemnie. Są to najzimniejsze igrzyska olimpijskie od lat. Sportowcy i dziennikarze, którzy byli 4 lata temu, czy na chociażby na różnych igrzyskach w Stanach Zjednoczonych, podkreślają, że ta, czy nawet w Soczi, podkreślają, że tam to był niemalże kurort i tropiki w porównaniu z tym, co jest teraz na igrzyskach olimpijskich. Ale no, to i na pewno i widzów nie masz tak wiele, co też na pewno uderzy organizatorów po kieszeni i Pewnie zastanowią się, czy następnym razem dać w takim miejscu świata igrzyska olimpijskie krajowi, czy jednak nie robić tego w krajach, gdzie jednak sporty zimowe są dużo, dużo bardziej popularne. Ja rozumiem kwestie promocji, kwestie otwarcia nowych, nowych rynków zbytu, zainteresowania ludzi, ale jeżeli gdzie indziej, podejrzewam, będą mogli zarobić więcej, to podejrzewam, że po prostu będą w innych miejscach odbywały się Igrzyska olimpijskie. Zgadzam się z tobą, aczkolwiek ów region Pyeongchang nie jest... Zbyt często myślimy o Pyeongchang jako mieście, podczas kiedy jest to tak naprawdę hmm, powiat, tak? To jest region. W związku z tym, ponieważ większość i tak odbywa się w Alpine... Ty się mi się bardziej znasz na sporcie, ja to, że tak powiem, gospodarczej w rezorcie Alpine. Nie znam tak dobrze geografii. Tak czy inaczej, ten. natomiast o ile hotelarsko gastronomiczna branża rzeczywiście dobrze sobie radzi, trzeba wziąć pod uwagę to, że jest to najbiedniejszy rejon w Korei Południowej w związku z tym owszem, nawet ten napływ, który dostali i tak jest znaczący. Hotele są pełne po brzegi i tak, natomiast sporo ucierpiały inne sektory. Do takich należą wypożyczalnie sprzętu do sportów zimowych. Takie sklepy w ciągu pięcio pięciomiesięcznego sezonu muszą zarobić wystarczająco dużo, by dochód starczył na cały rok. Jednak przez zajęcie wszystkich stoków w ramach olimpiady dla tych sklepów nie ma szansy na dochód. Właściciele postanowili więc zaprotestować i żądają, poza przeprosinami, co najmniej 30 tysięcy dolarów dla każdego z poszkodowanych sklepów. Trzeba wziąć pod uwagę to, że to nie tylko właściciele cierpią, ale także cała ludność tam pracująca, ponieważ oni z tego żyją. W związku z tym, owszem, hotele i restauracje mają się dobrze, wszystkie wypożyczalnie i pracownicy, którzy pracują w tych wypożyczalniach, nie mają de facto pracy, nie zostali w żaden sposób zrekompensowani podczas kiedy Olimpiada trwa w trakcie, kiedy, no wiadomo, jest sezon, więc niestety ci ludzie bardzo mocno ucierpieli i miejmy nadzieję, że ktoś to jakoś wykombinuje, żeby nie przyczynić się, by było tylko gorzej dla właśnie tych lokalnych, mniejszych, zwłaszcza miejscowości, które, którym zabrano dochód, i w przyszłości nawet jeśli ktoś miałby jechać, to do tych większych rezortów, nie do tych mniejszych prawdopodobnie, więc de facto biedny region dostanie jeszcze bardziej po kieszeni. W ramach zakończenia także olimpijskiej, szefowie kuchni przygotujący posiłki dla yy, norweskiej reprezentacji olimpijskiej zamówili trochę za dużo jaj. Otóż zamiast 1500 jaj dla 109 uczestników zamówili przez przypadek 15 tysięcy. Tak więc zostali z 13 500 jajami nadwyżki. Nie wiadomo skąd wziął się błąd, a szefowie kuchni wstrzymują się od komentowania. No jaja sobie robią. No, no jaja sobie robią. Jedyne co zrobili to zdjęcie z jajami nie za bardzo wiedzą co zrobić. Norwedzy nie są znani aż tak... Takiej miłości do jaj, więc no, no cóż, no gdzieś powstał błąd. To jak jesteśmy już przy Igrzyskach Olimpijskich, to też mam kilka newsików z tej, tej imprezy. Bardziej natury sportowej. 23-letni Juzuru Haniu obronił złoty medal w jeździe figurowej mężczyzn, a jest to wyczyn o tyle niesamowity, że jeszcze w listopadzie musiał przerwać treningi z powodu mocnego nadwyrężenia prawej kostki, podejrzenia zerwania ścięgien i to mówiono, że kontuzja ta mogła skończyć się na niego nawet z zakończeniem kariery. Okazało się, że, ta, że jednak ta kontuzja nie była aż tak mm, dotkliwa, natomiast po udanym programie dowolnym na igrzyskach, sportowiec schylił się i podziękował swojej kostce za to, że wytrzymała ten jego trudny program. No Japończyk pierwszy swój złoty medal zdobył w wieku 19 lat, teraz 23-letni i nie wie jeszcze, czy będzie za 4 lata próbował kolejnego podejścia do zdobycia złotego medalu. Gdyby mu się to udało, to byłby naprawdę wyczyn niesamowity w historii. Jego celem natomiast jest teraz skoczenie po czwórnego axla w zawodach. Jeszcze do tej pory nie udało się to nikomu, no ale oczywiście po tym dopiero jak całkowicie wyleczy swoją kostkę. Taka ciekawostka, był to pierwszy raz w ogóle od 66 lat, kiedy ktoś obronił złoty medal w tej konkurencji, więc to nie jest takie takie łatwe, że tak powiem, obronić. Chociaż nasz Stoch też o tym, wie, też o tym coś wie. Nie jest takie hop -siup. Nie jest takie hop -siup. Polak przecież też jako jeden z kilku dosłownie zawodników w historii obronił złoty medal na, na skoczni, więc to też jest... no za każdym razem jest to wyczyn. wyczyn jest, wyczynem jest zdobycie w ogóle złotego medalu olimpijskiego, a jeszcze obronienie go to po, m, większy sukces. A Japończycy mogą się o tyle jeszcze cieszyć, że srebro przypadło drugiemu z Japończyków, dwudziestolatkowi Shona Uno. Więc Japonia stoi łyżwiarstwem figurowym. A jak już jesteśmy przeszcze przy łyżwiarstwie figurowym m, i igrzyskach, japońska para, Miu Suzaki oraz Ryu Ichi Kihara podczas wykonywania programu krótkiego dokonała tego przy muzyce z anime Yuri on Ice, które jest anime o łyżwiarzach figurowych. Para wprawdzie nie zdobyła medalu, ale ich występ z pewnością zostanie zapamiętany zarówno przez ich rodaków, no jak i fanów japońskiej animacji na całym świecie. Będąc dalej przy, spocie hmm, sporcie, uznawane za cudowne dziecko świata Shogi, Sota Fuji. 17 lutego wygrał swój pierwszy turniej po przejściu na zawodowstwo, pokonując w finale Asahi Cup Akahito Hirose. Sota Fuji jest najmłodszym zawodnikiem tej dyscypliny, który wygrał turniej rangi pro i zarówno najmłodszym zawodnikiem, który osiągnął stopień szóstego dana. Fuji nie ukończył jeszcze 16 lat. Na zawodowstwo przeszedł dwa lata temu. Od tego czasu pobił m.in. rekord kolejnych zwycięstw Zatrzymał się na 29. A co jest interesujące, w półfinale tego turnieju pokonał y, Yoshiharu Habu. Y, osoby, które znają Shogi i osoby, które może nie znają, śpieszę z pomocą, jest to legenda tego sportu. Jest to człowiek, który zdobył 99 tytułów i 44 turnieje wygrał. Jest to człowiek, który w swojej karierze 1380 razy wychodził z pojedynków zwycięstwo przy tylko tylko 554 porażkach. Ma dożywotnio przyznane tytuły Meijin, Ryo, Kisei, Oi, Oza, Kyo i Osio. Jest to 7 najważniejszych tytułów w, spośród ośmiu właśnie w Shogi. Co ciekawe, na przykład żeby, nie, żeby zdobyć niektóre z tych tytułów, na przykład trzeba... 5 razy z rzędu wygrać, dany, dany, zdobyć dany tytuł, czy 10 razy w ogóle zdobyć, więc jest to na pewno wyczyn niesamowity. Tym bardziej, że jest jedynym zawodnikiem w historii, który osiągnął wszystkie te 7 legendarnych poziomów. Z tego co się orientuje, 8 nie ma tego legendarnego poziomu, więc te 7 jest czymś, co maksymalnie może w tej chwili zawodnik szogi osiągnąć. Ten zawodnik też zaczynał swoją karierę w wieku 14 lat mniej więcej, ale wówczas osiągnął stopień tylko czwartego dana, więc najszybciej do szóstego dana doszedł właśnie ten, ten Sota Fuji. Czyli jeśli tak idąc trochę historycznie, świetna na przyszłość przed nim. Tym bardziej, że no, takcy zawodnicy rodzą się raz na długi czas. Życzymy mu jak najwięcej sukcesów. Przejdźmy teraz może troszeczkę do gospodarki japońskiej i społecznych problemów w tym kraju. Japonia zmaga się z niedoborem siły roboczej. No to wiemy wszyscy, wielokrotnie to podkreślaliśmy. Japończycy, a raczej rząd Japonii, rozważa podniesienie wieku przejścia na emeryturę z 60 do 65 lat. Rozważa również podniesienie możliwego wieku, od którego człowiek w Japonii może zacząć pobierać emeryturę. Obecnie Japończycy mogą, muszą zacząć pobierać emeryturę w wieku między 60 a 70 rokiem życia, z tym, że osoby, które uczynią to w wieku powyżej 65 lat, otrzymają wyższe świadczenia. Oczywiście są pewne osoby, które chcą pracować powyżej 70 roku życia, no ale w tej chwili są zablokowane. Rząd Japonii rozważa podniesienie tego właśnie wieku powyżej 70 roku życia, żeby Japończycy mogli pracować dłużej. A jak wynika z badań demograficznych, szacuje się, że w ciągu najbliższych 40 lat, Liczba mieszkańców Japonii zmaleje ze 127 milionów do około 88 milionów. Także 40 milionów mniej więcej Japończyków ubędzie. Więc jeśli ten kraj moim zdaniem nie otworzy się na kraje ościenne, jest to moim zdaniem rzecz nieuchronna, to może być, być w Japonii kiepsko z siłą roboczą i z krajem. Podejrzewam, że dużo Chińczyków zacznie przybywać do Japonii, biorąc pod uwagę, że tam jest nadmiar siły roboczej. Więc jeśli się Japończycy otworzą na kraje. Nie, no nie ukrywajmy, to, nie, to chodzi na, o, głównie o kraje najbliższe, czyli Korea, Japo Korea Chiny, Filipiny. No to, to jeśli oni się tego nie zrobią, to czarno widzę ten demograficzny spadek. Niestety obawiam się, że przez sposób patrzenia Japończyków na inne kraje i innych mieszkańców krajów azjatyckich, a niestety patrzą mocno z góry na nich, co udowodniła Druga wojna światowa i próba dowodzenia całym krajem, za, całym, wszystkimi krajami zachodnioazjatyckimi, Niestety będzie to bardzo trudne, ponieważ nawet ludzie, którzy przyjeżdżają i legalnie pracują w Korei w Japonii, spotykają się z bardzo dużą niechęcią. Są po prostu bardzo źle traktowani. I to na zasadzie, no, tak jak u nas niestety traktuje się często czy podchodzi się do Wietnamczyków, to Japończycy traktują ich zarówno Filipiny, jak i w. Jak Filipińczyków, jak i Chińczyków mniej więcej tak samo niestety. Tak z góry bardziej. Tak, bardziej tak z góry, a tym bardziej, że, że o ile u nas między Słowianami na przykład nie ma aż takich różnic między sobą nawzajem, o tyle w krajach Azji jest to bardzo znaczące i bardzo bolesne są owe różnice narodowościowe po prostu nie mówimy tu już o odmiennym kolorze skóry. No z pewnością przyszło nam żyć w ciekawych czasach i Japończycy też mają ciekawe czasy przed sobą. A jeśli już uda wam się w tej Japonii zamieszkać i pracować, może się zdarzyć, że w kuchni swojej firmy znajdziecie automaty do kawy ze Starbucksa. Okazuje się, że firma rozszerza w tym kraju swoją działalność i w pięciu na razie firmach testuje automaty, w których możesz przygotować około 20 różnych napojów. No, Japończycy lubią Starbucksa, jest on wszędzie i takie poszerzenie oferty z pewnością będzie ciekawą zarówno inwestycją ze strony Starbucksa, ale też cieka cieka taką ciekawą opcją dla, dla pracowników tam pracujących no i dla pracodawców, żeby jednak ściągnąć tego Starbucksa do siebie. Tym bardziej, że podobno y, kawa z automatu ma smakować tak samo jak ta przygotowana w lokalu. To już teraz rozumiem, dlaczego gdzieś mi mignęło, że Koreańczycy y, oprotestowują Starbucksa. Już teraz rozumiem. Aha, Japończycy przejmują, to znaczy, że Koreańczycy odrzucają. Dobrze, to, to wiele mi wyjaśniło. Dziękuję. Proszę, był uprzejmie. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Drogie dzieci, jeśli jesteście. Nie jedzcie żółtego śniegu. Tak, poza niejedzeniem żółtego śniegu. Pamiętajcie, że jeżeli zamierzacie wręczać swojemu ulubionemu zespołowi muzycznemu pluszową maskotkę, co jest bardzo popularne w krajach azjatyckich, nie umieszczajcie w środku nadajników GPS po to, żeby stalkować, gdzie są w tej chwili wasi idole, gdyż yy, może to być źle przez zespół postrzegane. W tej sytuacji znaleźli się członkowie japońskiej grupy muzyczno-tanecznej, a Natasia, którzy właśnie otrzymali od, swoją od swojej fanki pluszową zabawkę z ciekawostką w środku, z nadajnikiem GPS. Zespół tancerzy poinformował, że nie będziesz od tej pory przyjmował tego typu prezentów od swoich fanek. stocking level over 9000. Ciekawe jeszcze, czy ktoś wpadł kiedyś na pomysł umieszczenia kamery, ale podejrzewam, że wszelkie tego typu zabawki są dokładnie sprawdzane, zanim trafią w ręce właśnie członków danego zespołu. Także, sorry, winę tu, ale podejrzewam, że dziewczęta, nie uda wam się to. A po jak jesteśmy już przy dziewczętach i chłopcach też, rodzice jednej ze szkół w Tokio, tzw. Taimei Elementary School, wyrazili swoje oburzenie faktem, iż szkoła postanowiła za zamówić nowe mundurki szkolne u Armaniego. Koszt takiego mundurka to 90 tysięcy jenów, czyli na nasze około 2,8 tysiące złotych, podczas gdy starsze wersje kosztowały, no już w przeliczeniu na nasze, około 570 i 600 złotych w wersji dla odpowiednio chłopców i dziewcząt. Decyzję o tej zmianie samodzielnie podjął dyrektor szkoły, nie konsultując się absolutnie z nikim, a stwierdził zapytany o to, że tak drogie stroje mają wyrobić w młodych Japończykach nawyk dbania o swoje uniformy. Jeżeli tu, to, to nie śmierdzi z daleka jakąś łapówką czy jakimś szemanem interesem, to już nie wiem co śmierdzi. No cóż, no el poziom elitarny szkoły over 9000, tak? Niestety no rodzice się chyba na to nie, nie pisali. Dyrektor powiedział, że się nie wycofa z tej decyzji, więc no, w zasadzie klamka zapadła. Ale zależy jeszcze, bo tak naprawdę dyrektor nie jest właścicielem koniecznie szkoły, w związku z tym jest jeszcze coś takiego jak school board, tak? Którzy, tudzież ci, którzy łożą pieniądze na tą placówkę mają prawo do decyzji. Podejrzewam, że będzie to mocno protestowane, a pan może stracić posadę. Sprawa jest z pewnością roz rozwojowa, Wilki we'll keep in touch. będziemy Was informować dalej. A jak jesteśmy już, już przy szkołach, Mizuyashi High School w Toyama City przeprowadziła uważne oględziny swoich uczniów, czy ich wygląd spełnia bardzo surowy regulamin placówki. Okazało się, że fryzury 44 uczniów odbiegają od norm. Co zrobiła szkoła w takiej sytuacji? Wzięła sześcioro nauczycieli, wzięła uczniów obcięła im włosy. Uwaga, pomimo początkowych protestów, wszyscy ci uczniowie podpisali zgodę na tego typu operację nożyczkową, także no, nie można mieć tutaj pretensji. Uważam, że pewnie zostali postawieni pod ścianą, ale na papierze wydaje się, że wszystko jest ok, skoro się zgodzili. Szkoła ma od tej pory dokonywać takiego sprawdzenia fryzur co miesiąc. E, mam pytanie. Nauczycieli, Nauczycielom obcięto włosy, tak? Nie nauczycielom. Ucz, nauczyciele obcięli uczniom. Aha. A y, to grożono przy okazji, że, nie wiem, wzięto nauczycielkę i os grożono, że ostrzyżą ją na łyso, w związku z tym może się, co po niektórzy zlitowali, że nie no, szkoda kobiety, tak? Żeby ten... No, to może dlatego podpisali, Bóg wie, jak oni to dosiągnęli, że... Chłopcy się zgodzili. Podejrzewam, chłopcy i dziewczęta, tak, bo to grupa mieszana, więc no cóż. no. Jakimi środkami przekonano uczniów do podpisania tych zgód, tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Teraz informacja, która wiąże się trochę po części z społecznymi kwestiami w Japonii. Otóż coraz więcej rodziców w tym kraju uczęszcza na tzw. matchmaking parties, aby znaleźć partnerów dla swoich dzieci. Wynika to z tego, że Japończycy coraz bardziej martwią się, że ich pociechy nie znajdą swojej długiej połówki i nie wejdą w związek małżeński. No, jak wiemy, kiedyś w Japonii takie kojarzone małżeństwa były z powodów czy finansowych, społecznych, czy politycznych nawet dość popularne. W latach 30 XX wieku blisko 70% małżeństw w Japonii było aranżowanych, w roku 60 już tylko 50%, a w roku 2014 14, zaledwie 5,5% tego typu małżeństw było. Co ciekawe, w 2014 odsetek osób, które wzięły ślub z miłości wzrósł do 90%. Na pewno zmieniło sposób doboru fakt, że kobiety dołączyły do siły pracującej. tak W związku z tym zamiast być zamkniętymi w domach, i mieć do czynienia tylko z kobietami zostało otworzone otworzono na to, że same mogły spotykać po prostu zwyczajnie, bo wcześniej nie miały tej możliwości, zresztą tak samo często i w czasach jeszcze 1800 w Europie w ten sposób funkcjonowało, że młodzi ludzie nie wybierali sobie, zwłaszcza w wyższych klasach, ale także i w poniższych współmałżonków, tylko właśnie Kwestie pieniężno-statusowo-polityczne grały większe role i małżeństwa były typowo z takich przyczyn zawierane, a nie z powodów uczuciowych. Cóż, no... Rodzice mogą się starać, ale jak dziecko wyjdzie za, za mąż, tudzież wziąć sobie małżonki nie chce, to może być trudno, żeby zmusić, tym bardziej, że w obecnych czasach kobiety... No pamiętaj jednej rzeczy, że w przypadku tych imprez rodzice nie mogą się pojawić na takiej imprezie, jeżeli dziecko nie wyrazi zgody. Zgodę wyrazić może, ale może, może wyrazić zgodę tylko po to, żeby mieć święty spokój. Tym bardziej, że weźmy pod uwagę to, że wielu młodych Japończyków, głównie kobiety, mieszka z rodzicami ze względu na koszty zamieszkania w Japonii. W związku z tym... Mogą zgodzić się, żeby się zgodzić, natomiast większość nie chce tracić wygodnego stylu życia jaki ma, ponieważ weźmy pod uwagę to, że wtedy najczęściej młodzi ludzie nie płacą za mieszkanie rodzicom, nie dokładają się do budżetu, więc to wszystko co zarobią mają na wydawanie dla siebie. jedna rzecz, tutaj my mówimy, że rodzice próbują zeswatać swoje dzieci, tylko pamiętajmy, że te dzieci często mają, są w granicach 40 lat. To, są już, to nie są już dzieci w wieku, nie wiem, 18-20, kiedy one mają większą szansę sobie znalezienia kogoś, tylko mówimy tu o osobach, kiedy rodzice mają około 70, dzieci mają 40 lub nawet więcej lat, i rodzice wówczas próbują też w jakiś sposób pomóc swoim młodym, młodszym, młodszym pokoleniu. No tak, z tym, że musimy spojrzeć na to, jak Japończycy zapatrują się na rozwody, tak? Bo. W... W tym przedziale wiekowym w gro przypadków wchodzi właśnie albo śmierć współmałżonka, albo rozwód, albo to, że ktoś był tyle czasu, tyle czasu nie miał partnera życiowego, co powoduje, no... Co tu dużo mówić. Mężczyzna czy kobieta, która przez 40 lat nie byli w stanie znaleźć sobie współmałżonka, być może są ku temu całkiem dobre powody i niekoniecznie wywodzą się one z ogólnej samotności, jaka jest powszechna w Japonii. Wydaje mi się, że na razie nie ma szans na to, żeby te małżeństwa aż tak bardzo wróciły do łask z jednego prostego powodu. No, w zeszłym roku w takich aranżowanych spotkaniach wzięło udział tylko około, tylko albo aż, w zależności od tego jak na to patrzymy, około 2000 rodziców. Więc to nie są aż tak ogromne liczby, żeby bardzo wpłynęły na, na dzietność kraju. Natomiast jeżeli rzeczywiście dzieci wyraziły zgody na to, żeby spróbować znaleźć w ten sposób swoją długą połówkę i w ten sposób może zwiększyć swoje szanse na bycie w jakiś sposób szczęśliwymi, no to może trzeba dać szansę. Tym bardziej, że jak wynika z badań, prawie 90% kobiet i mężczyzn w wieku 18 do 34 lat wyraża chęć wstąpienia w związek małżeński. Więc to jest naprawdę, naprawdę wysoka liczba. Tak, ale jeśli petenci są w wieku 40 lat około, musimy wziąć pod uwagę to, że zazwyczaj kobiety... w. W tym czasie już nie są w stanie albo mają bardzo duże trudności z zajściem w ciążę, bo niestety menopauza, a tym bardziej, że coraz częściej coraz młodsze pokolenia, coraz szybciej jeśli chodzi o kobiety, a dojrzewają, b przechodzą menopauzę. W związku z tym widełki się przesuwają i w tej chwili oceniane jest, że do 35 roku życia bezpiecznie jest dla kobiety mieć dziecko, Potem zaczynają się duże problemy, a tutaj mamy już powyżej, więc no, co do dzieciętności trudno mi powiedzieć. Może otworzyłoby to w jakiś sposób e, wrota na adopcję, ale ponieważ adopcja nie jest dobrze pojmowana w społeczeństwie japońskim, w związku z tym, no, ale życzymy szczęścia wszystkim zakochanym. Co jest interesujące, w 2015 roku, Odsetek osób, które nie wyszły za mąż przed upływem 50 roku życia, wzrósł czy wyniósł aż 24% dla mężczyzn i 14% dla kobiet. W porównaniu z rokiem 2000 te liczby wynosiły odpowiednio 13% i 6% dla mężczyzn i dla kobiet, czyli w przypadku mężczyzn było to praktycznie dwukrotne, prawie dwukrotne zwiększenie takiej liczby osób. W przypadku kobiet, no to jest ponad dwukrotne. W związku z tym widać, że coraz mniej kobiet decyduje się na wstąpienie w związek małżeński. No, w ogóle jeżeli jesteście ciekawi jak wyglądają tego typu imprezy, to jest w ten sposób, że jest sobie firma. Stanowi bazę profili rodziców i dzieci. Rodzice wertują takie profile, znajdują potencjalnych partnerów, dla swoich dzieci, po czym na imprezie następuje poznanie się rodziców. Jeżeli rodzice przypadną sobie do gustu, bo w przypadku tego typu imprez bardzo ważne jest, żeby również rodzice czuli się, że mają do czynienia z kimś na podobnym um, poziomie społecznym, podobnym poziomie wykształcenia, żeby jednak była jakaś tam ni nić porozumienia. I w momencie, kiedy rodzice przypadną sobie do gustu, następuje wymiana kontaktów i pokazanie tych profili swoim dzieciom. I wówczas no, dzieci decydują, czy są zainteresowane tym, żeby kontynuować spotykanie się, randki, co może w konsekwencji doprowadzić do zawarcia związku małżeńskiego. Firma nie podaje, jaki jest odsetek udanych skojarzeń par, natomiast wiemy, że za dwie godziny takiej imprezy bierze sobie 10 tysięcy jenów od osoby. No i to jest około 300 zł, no, tam powiedzmy za. Za dwie godziny. No nie jest to aż tak tanio, ale no, jest to jakiś zarobek, tak? Jeżeli to rzeczywiście ma komukolwiek pomóc w tym, żeby znalazł swoją długą połówkę, i osoby chcą w ten sposób spróbować, bo na przykład może się zdarzyć, że dana osoba po prostu jest tak załadowana pracą, że nie ma czasu na poznanie kogokolwiek w inny sposób, i daje zielone światło swoim rodzicom, daje zielone światło na to, żeby mm, spróbowali skojarzyć ją z kimś, to jeżeli uda się to komukolwiek, no to tylko życzymy szczęścia. Jak najbardziej jestem, że jeśli nie ma czasu samemu iść na takie spotkania, to zaczynam się martwić, czy będzie miał czas dla współmałżonka, tudzież współmałżonki, bo... Podkreśla się, że rodzice mają stanowić to mądrzejsze pokolenie, które ma być pokoleniem, które wie, wie co jest dla swoich dzieci najlepsze. W związku z tym podejrzewam, że no wiadomo, że nie dla każdego młodego osobnika męskiej czy żeńskiej, taka sytuacja jest dopuszczalna, ale jak widać to, to, że coraz więcej osób uczestniczy, czy wysyła swoich rodziców na uczestnictwo w tego typu impreza, no wynika też, może zaczynają się Japończycy bardziej desperacko może łapać niektórzy pewnego rodzaju metod na znalezienie sobie kogoś. No. To z mojej strony tyle, ze strony Agusi też już chyba wszystko. Dziękujemy Wam za wysłuchanie kolejnych newsów, które przygotowaliśmy dla Was. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!